13. tygodnia 2016 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam serdecznie. I Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Witamy Krzysiu, bo dawno Cię nie było u nas w studiu Chyba byłeś, chociaż raz. Oj, żeby to raz. Ale <laughs> potem urodził się syn. No właśnie, to tak, tak bywa. Ale cieszę się, że dzisiaj przyszedłeś, bo tak troszeczkę cię zgarnąłem po, po wizycie w Muzeum Polin. Nie miałem za bardzo wyboru, musiałem tu przyjechać. Zostałem zapakowany do samochodu i jakoś tak wyszło. No i bardzo dobrze i bardzo się cieszę, bo, bo dużo mamy pytań do ciebie i też możesz opowiedzieć o rzeczach, o których my no, też moglibyśmy powiedzieć, ale, ale dużo skromniej. Ale mniej. Dużo skromniej tak. Przez internet dzisiaj nikt się z nami nie łączy więc Hangouts wyłączyłem po prostu, a może następnym razem zapraszamy na stronę nowiny.podcasty.info i tam w notatkach jest adres do połączenia się internetowego z naszą audycją. Tak w poniedziałki po 15 nagrywamy w okolicach 15, 14, tak różnie to wychodzi, ale wtedy można się połączyć na żywo z nami i tutaj w studiu też uczestniczyć w audycji. Na stronie nowiny.podcasty.info znajdują się również właśnie notatki do wszystkich audycji, o których o które możecie pytać, bo mówimy o dużo, o, no, poruszamy się po internecie, więc to trudno linka przez audio przekazać, więc trzeba po prostu kliknąć sobie na stronie z notatkami. Może da się taki dźwięk wymyślić, jak QR-kody, że coś będzie piszczało i się będzie strona otwierać. A, no to jest jakiś pomysł. To, to już było, takie modemy do dzwonienia przez telefon, one wydawały dźwięki. <grym> No, to może teraz będą miały ultradźwięki, mogłyby być i mikrofon, żeby był czuły na te ultradźwięki. Proszę bardzo. To jakie by się jakie okazało, tutaj pomysły w sposób, się rodzą? Że w ten sposób wpływamy na świadomość i w ogóle chcemy przejąć kontrolę nad umysłami. Także. No i że fale no tak, fale są szkodliwe dla zdrowia pewnie. No, ale właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że można nas subskrybować przez iTunes i przez inne czytniki podcastów. Poszukajcie na głównej stronie naszej audycji, nowiny podcasty.info podcasting się bardzo rozwija ostatnio i czytników powstaje coraz więcej i są coraz lepsze dlatego dlatego no ta droga dotarcia też będzie bardzo ważna już niedługo. A dzisiaj mamy kilka tematów dotyczących bieżących wydarzeń. Trochę też takich, które już od dłuższego czasu istnieją, ale my jeszcze o nich nie mówiliśmy. Między innymi grafika roku 2015, Kaszubska Wikipedia, Polska Wikipedia na czwartym miejscu, Multilicencje w Commons, artykuły o ruchu wolno otwartościowym, hasło w Wikipedii, o Wikipedii yy, i Jacek Halicki i projekt Faras jeszcze, tak, z w, w, rzutem na taśmę. W ostatniej <laughs> chwili dopisałem, przepraszam. No bo, bo właśnie te notatki może każdy edytować, zapraszamy na stronę z notatkami yy, i każdy może dopisać swój temat, yy, który go interesuje i o, który yy, o, który chciałby, o którym chciałby się czegoś więcej dowiedzieć. To. Gorąco zapraszam. No więc właśnie, Grafika Roku 2015, czyli konkurs coroczny już Wikimedia Commons Picture of the Year, czyli poty. Tak, to kiedyś ktoś przetłumaczył na polski. Na polski chyba jest nawet przetłumaczone jak... Grafika Roku. Grafika Roku po prostu, tak. <głos> tak. Mhm. No i do kiedy można głosować? Sekunda. Czy już masz? Runda pierwsza jest rozpoczęta, natomiast do której? Chyba do 10 kwietnia, tak mi się to wydaje. To by się zgadzało. Tak, do 10 kwietnia do północy. Dokładnie. No, ale to nie wszyscy mogą głosować, tylko y, ci, którzy mają powyżej iluś tam edycji. 75 edycji do 1 stycznia 2016 75 edycji to nie jest dużo. 75 razy kliknąć, zapisz. No, chodzi o to, żeby po prostu nikt jakoś tak, żeby nikt nie, nie, nie przyszedł po to, tylko żeby zagłosować w sumie to chyba, raczej to jest. No Myślę, jak, jak, jak co roku będziemy mogli obejrzeć pewnie całą masę fantastycznych zdjęć? Wygodne w tym pierwszym etapie głosowania jest to, że można głosować na nieograniczoną ilość tych zdjęć, w związku z czym e, żaden problem, żeby przejść przez kategorię saki i e, zlajkować de facto, czy zagłosować dosyć automatycznie, na wszystkie kilkadziesiąt zdjęć, które tam się znajdują, a naprawdę są to fenomenalne zdjęcia. Te zdjęcia są podzielone na kilkadziesiąt chyba kategorii. Czasami bogatszych, czasami uboższych. Ssaki mają osobną, natomiast pozostałe zwierzęta też mają osobną, wspólną, więc znaj znajdą się tam i ryby, i gady, i płazy, i cała reszta menażerii. Natomiast wśród tych plików, ja tak na szybko przejrzałem, jeszcze nie na wszystkie zagłosowałem, nie we wszystkich kategoriach, ale jest też sporo zdjęć z Polski, jest też sporo zdjęć polskich autorów, ale dotyczących e, niekoniecznie polskich na przykład zabytków. E, mamy autora Pudelek, e, swojsko brzmiący nick, który ma mnóstwo zdjęć na przykład kościołów z Czech, kościołów z Hiszpanii, mhm. kościołów z innych miejsc. Mamy też sporo zdjęć przedstawiających polskie zabytki autorstwa innych wikipedystów czy wikimedian, także jest na czym oko zawiesić nie tylko dla tych, którzy lubią oglądać z dalekiej strony, ale i dla tych, którzy lubią sobie popatrzeć na nasze własne. No w, w oczekiwaniu na rezultaty tego rocznego koncer, kon, konkursu, czyli właściwie zeszłorocz, zeszłorocznych zdjęć, można sobie obejrzeć publikowane zdjęcia z zeszłych lat i naprawdę jest to przyjemne można sobie je pobrać, wydrukować kalendarz albo jakąś ilustrację, mhm. fototapetę na przykład sobie strzelić. Albo tak jak stowarzyszenie Wikimedia Polska wydrukować je w formie pocztówek. To akurat nasze zdjęcia z lubi Zabytki. Mhm. No konkurs lubi Zabytki już chyba się skończył, tak? Nie będzie no, więcej. Chyba w tym roku edycji. nie będziemy my brali udziału, natomiast sam konkurs... Nie jestem pewien, czy nie będzie organizowany. Czy znaczy, to... jakieś międzynarodowe edycy chyba będą, dlaczego tak. miałby już nie... No też Wiki lubi naukę. Ostatnio się już zakończył ten konkurs i nawet sporo ciekawych prac się tam ukazało, mimo że polskie, no nasze stowarzyszenie nie brało udziału w, w organizacji, ale z Polski też było parę zdjęć i też można znaleźć parę wyróżnionych prac nominowanych do... Do nagrody. To akurat konkurs, to chyba... o którym warto wspomnieć choćby ze względu na to, że pokazuje, że ta fotografia naukowa e, to jest coś o wiele szerszego niż przeciętnej osobie się wydaje, bo tam się znajdują nie tylko zdjęcia z, wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego, czy, czy zdjęcia jakichś e, kryształków lodu w dużym zbliżeniu, ale też same zdjęcia naukowców przy pracy, które są... Fascynujące i mają mm -hmm. olbrzymią wartość ilustracyjną. Także to są doskonałe zdjęcia, zarówno pod względem artystycznym, jak i pod względem ilustracyjnym. To samo ze zdjęciami z Picture of the Year, czyli grafiki roku. Mm -hmm. I rozmawialiśmy tutaj z Wojtkiem Pędzichem o tym, że w tym roku chyba będziemy brali udział w tym konkursie jako stowarzyszenie? Myślę, że tak. Na pewno ja bym za tym głosował i bardzo był gorącym zwolennikiem tego, dlatego, że efekty konkursu, który zaczął się jako mała inicjatywa Wikimedia Estonia zdaje się, a z czasem, no właśnie, w tym roku rozrósł się nadspodziewanie dobrze. Myślę, że efekty przemawiają za tym, żebyśmy i my próbowali to rozreklamować w następnych latach. No właśnie. Także będziemy oczywiście śledzić i informować o tym, co się dalej dzieje z tym konkursem. On tak zazwyczaj na jesień dopiero jest ogłaszany. Znaczy ogłaszany może być wcześniej, ale zgłasza się pracę chyba dopiero na jesieni. Kolejny temat to kaszubska Wikipedia zbliża się do pięciu tysięcy haseł. No tak zbliża się i oddala, tak jeden <głos> krok do przodu, dwa do tyłu. To jest bardzo specyficzny temat, bo tak naprawdę w Polsce mamy, wszyscy myślą o polskiej Wikipedii jako o Wikipedii dla Polski. Tak naprawdę mamy tych Wikipedii więcej, bo mamy jeszcze Kaszubską, mamy jeszcze Śląską Wikipedię, no podobnie właśnie, rozbudowaną dlatego, mniej więcej. Dlatego zwykliśmy mówić polskojęzyczna Wikipedia, no a nie Polska. No właśnie, do tego mamy jeszcze y, Wikipedię y, w języku rusińskim, jeszcze mniejszą. Natomiast faktycznie... Wilamowickim? Wilamowickim również? Hmm. Ale to chyba tylko w inkubatorze. Właśnie nie wiem nawet. Chyba tak. Tak mi tak. Tak się wydaje, że ona nie wyszła poza fazę inkubatora. Natomiast Wikipedia, Wikipedia w języku kaszubskim ma ogromny potencjał i ciągle wciąż jeszcze ma potencjał, natomiast jakoś ten potencjał nie, się nie zrealizował e, przesadnie pięknie. To jest język mniejszościowy. I on się, e, tworzenie Wikipedii w języku mniejszościowym... E, Spotyka te same trudności co tworzenie dowolnego innego medium w języku mniejszościowym, to znaczy ludzie są przyzwyczajeni, że jest to język, który się nadaje do piosenek ludowych albo do abecadła, a niekoniecznie do czytania o Saturnie albo o szrotówku kasztanowcowiaczku natomiast cudownie jest popatrzeć sobie na ostatnie zmiany na Wikipedii w języku kaszubskim, gdzie widać, że to jest w całości ruch oddolny, że większość tego, co ostatnio się tam dzieje, twoją, tworzą użytkownicy niezalogowani, anonimowi, ci, którzy faktycznie gdzieś tam na coś natrafią i postanowią coś zmienić, czyli taki jakby powrót do korzeni. Mhm. Jeśli słucha nas ktokolwiek kaszubskojęzyczny, to gorąco zachęcam, żeby popchnął tę Wikipedię w swoją stronę. No i zachęcamy do logowania się, bo wtedy jest z tymi Wikipedystami jakiś kontakt, może na stronie dyskusji Coś do nich napisać, jakieś uzupełnienia, albo dogadać się w sprawie jakichś, jakichś już konkretów. I zresztą pomiędzy sobą kaszebiacy mogą się w ten hmm. sposób też lepiej porozumiewać, ci, którzy edytują Wikipedię. No właśnie, ale zbliża się i oddala, dlatego że no już było prawie 5 tysięcy tych haseł, ale ktoś zarządził łączenie haseł zdaje się, prawda? Tak, to jest problem w ogóle małych wiki, że tych, w których nie ma takich aktywnych użytkowników, którzy codziennie albo za kilka dni faktycznie by poświęcali swój czas i swoją pracę, że... Przez to, że one powstają w sposób tak niezorganizowany i rozśrodkowany, to bardzo często się zdarza, zwłaszcza w sytuacji języków, które mają więcej niż jedną pisownię, albo e, użytkownicy danego języka piszą na różne sposoby, pojawia się, że pojawiają się na przykład duplikaty haseł. E, że ktoś e, postanowi poprawić literówkę w nazwie nie za pomocą przeniesienia hasła, tylko za pomocą stworzenia duplikatu. No i w ten sposób ostatnio ktoś na grupie na Facebooku zwrócił uwagę, że na przykład to samo, o jakich, to samo hasło jakieś jakiejś miejscowości pomorskiej Występowało pod trzema różnymi wersjami na, nazwy, w związku z mhm. czym teraz zaczęło się wielkie sprzątanie, no i ten, y, ten horyzont pięciu tysięcy haseł znów się odrobinę oddalił o dwadzieścia kilka. Natomiast wierzę, że ten rozgłos, który udało się zrobić przynajmniej w mediach kaszubskich, kilka redakcji już o tym napisało, kilka jeszcze chce zrobić swoje materiały. Twoja telewizja morska też wypuściła całkiem e, ładny materiał wideo, można go znaleźć w internecie. E, mam nadzieję, że wśród tych, którzy zobaczą te materiały, znajdzie się ktoś, kto pomyśli: "A dlaczego nie?". No właśnie. Marku, zaglądałeś chyba tak 4900... yy, Tak, przed chwilą to tutaj 4900... 4953 artikle. <głos> Więc już niedużo, dużo brakuje i pewnie szybko to będzie przekroczone, może za tydzień już powiemy o tym, że już jest ponad 5000 tysięcy. Czego sobie i wam życzę? Tu jak by się przydały jakieś ewidentnie nagrania, bo tutaj nie mają trochę więcej znaczków, w związku z tym są, mam wątpliwości jak to w ogóle przeczytać. No właśnie. E, więc jakby jeszcze ktoś miał ochotę ponagrywać te artykuły, to już w ogóle byłoby super. A słownik y, Kaszubski jest w ogóle? Może... Jest, nie wiem, jeśli jest, jest, jest ale czy słownik pod, pod kątem. Czy dźwiękowe, Wygląda, to co nie wiem? No, my zachęcamy. Wiki Radio jest po to, żeby pomagać w takich sytuacjach i jeśli ktoś ma ochotę taki projekt zrealizować, to zapraszamy do współpracy, zupełnie bezpłatnie pomożemy. E, dobrze, Kaszubska Wikipedia, y, ale Polska Wikipedia na czwartym miejscu czyli polskojęzyczna Wikipedia należałoby powiedzieć pod względem aktywności w międzynarodowym konkursie Wikimedia Central Eastern Europe Spring 2016. No już Próbowaliśmy podchodzić do tego tematu wiele razy, ale tak nie za bardzo wiedzieliśmy, co to jest. No Wiemy, że to jest edytowanie haseł na temat centralnej i wschodniej Europy na temat państw, na temat e, różnych e, rzeczy, które związane są z tymi państwami, ale Krzysiu, ty chyba wiesz więcej na ten temat. E, tak, bo niestety oczywiście wpadłem w to, w związku z czym... E, Dlaczego niestety? E, mój wolny czas, kiedy mogę edytować, e, jest mocno ograniczony, w związku z czym od 12 do 3 w nocy powinienem spać, zamiast siedzieć i pisać hasła, no, ale sami wiecie, jak bywa. E, Zupełnie nadspotykanie dobrze nam się udał początek tego konkursu, bo sam konkurs, nie wiem czy wszyscy słuchacze wiedzą, polega z grubsza na tym, że każdy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej biorącej udział w konkursie przygotował we własnym zakresie listę haseł, które fajnie by było stworzyć w innych wikipediach. One są podzielone na rozmaite kategorie, w związku z czym w nauce, akurat w przypadku polskiej listy, na pierwszym miejscu oczywiście mamy Kirill która istnieje już, ma swoje hasło we wszystkich Wikipediach spośród tych 26 czy 27. To są bardzo różne Wikipedie, od polskiej czy obu białoruskich, aż po baszkirską czy, czy azerską. Azerbejdżan chyba jako ostatni dołączył natomiast bywają tam hasła też o postaciach ważnych dla zrozumienia tego, czym jest Polska, albo czym jest Białoruś, albo czym jest dowolny inny kraj spośród tych wszystkich, a zupełnie niedocenione, nie posiadające nawet swojego hasła na angielskiej wiki, a co dopiero na, na mniejszych. I idea jest taka, u nas to jest akurat zorganizowane w, ten, w podobny sposób, co tygodnie tematyczne, to znaczy aktualnie trwa tydzień, bodajże Serbs Rosyjski, e, Serbs nie, Serbski, mm -hmm. Republiki Serbskiej w Bośni oraz Rosyjski. E, I podczas tego tygodnia po prostu polscy wikipedyści piszą hasła z list przygotowanych przez Republikę Serbską, e, Serbię i Rosję. E, i tych haseł powstaje tygodniowo coraz więcej. No ostatnio mieliśmy jakby okres świąteczny, w związku z czym podejrzewam, że ci najbardziej zatwardzieli wikipedyści, uczestnicy ty tygodni tematycznych, nie bardzo mieli wolny czas, ale myślę, że myślę, że wystartujemy z kopyta. Na razie jesteśmy na czwartym miejscu, ale pniemy się w górę. W dodatku tam mignęło mi coś, że są nagrody chyba, tak? Ze... Yy, tak, są yy. zarówno nagrody na naszym polskim poziomie, jak i yy, nagrody mają być również na poziomie międzynarodowym. Yy, <tuszy> Przy czym pamiętajmy, że e, wiek, jak większość konkursów w Wikipedii, te nagrody są mocno symboliczne. To nie o to chodzi, że się ścigamy po to, żeby no, wygrać tak, samochód. Ale niestety. Ale... ale zawsze coś. No. Tak. Mhm. Na razie. Na razie, póki co. <laughs> Na razie tak. No dobrze, czyli to też e, warto zajrzeć, bo jeszcze to dosyć długo potrwa, zdaje się, prawda? To, to tak, szybko tak się jak sama kończy. nazwa wskazuje, e, sama przez idea wzięła się wiosnę. stąd, że przez całą wiosnę piszemy hasła o sąsiadach. A wiosna i... się zaczęła. Dopiero. Wiosna się dopiero mhm. zaczęła, także mamy czasu jeszcze mnóstwo. E, dobrze, to kolejny temat. Oczywiście w notatkach jest link. Zapraszamy do no, nowiny.podcasty.info. E, kolejny temat to multilicencje w Commons. Tak to na szybko nazwałem, bo trafiliśmy na grafikę wyróżnioną w dodatku, która jest też w linku oczywiście na stronach, na stronie notatki. No bardzo ładna rzeczywiście grafika. Strontium destilled crystals, tak się nazywa, czyli jakoś, jakiś krysz, kryształ po prostu wydystylowany strontu. No tak. Mhm. I, I właśnie zadziwiło mnie to, że on ma tutaj kilka różnych licencji i jak to jest właściwie możliwe, dlatego że no, Przede wszystkim rzuca się w oczy, że taka tabliczka Facebooka przekreślona na czerwono, czyli, czyli że no, ten, znaczy autor nie zgadza się na to, żeby. że nie jest kompatybilna ta, ta grafika, z, znaczy licencja na nią z licencją Facebooka. Nie wiem, co to znaczy tak dokładnie. Ty trochę znasz lepiej angielski, to może coś rozszyfrujesz nam bardziej. E na tyle, na ile ja się orientuję. To problem z licencją Facebooka polega na tym, że po prostu zdjęcia tam wrzucane. No to, to tak, ale, ale no co tutaj jest napisane? Ten plik jest objęty prawem autorskim i został wypuszczony pod licencją niekompatybilną z terminami licencji Facebooka. Nie można wgrywać go na portal Facebook. No tak. Nie mówi nic więcej. No jest to bardzo dziwna licencja, ale jest w każdym razie. Znaczy bardzo dziwna na commons, tak? gdzie komons, zasadniczo tak. miały być rzeczy wolne. To jest druga rzecz dziwna na commons, tak, takie licencjonowanie jak dla mnie przynajmniej. Pierwszą rzeczą jest y, taka ilość y, logotypów na commons się pojawiających, mhm. jako proste kształty geometryczne. No, no, no właśnie, to, bo to można, zdaje się, jako proste kształty geometryczne. Orange w ten, w ten sposób tak. jest logo, prawda? No jest, jest parę tych logosów tam umieszczonych. No ale właściwie to nie jest licencja, tylko to jest takie jakieś dziwne zastrzeżenie tego autora, bo w sekcji licencja znajdujemy dwie licencje. No, o ile ta pierwsza, to nie dziwi mnie specjalnie, bo to jest licenc Art Libre, to jest francuska chyba licencja, która powstała we Francji, licencja wolnej sztuki wzór tej licencji można oczywiście sobie przeczytać, nawet jest już w języku polskim, więc warto się zapoznać. Bardzo ładny znaczek swoją drogą. Chyba to jedna z najstarszych licencji wolnych w ogóle jest, bo w 2000 roku powstała. Tak. Więc naprawdę dosyć dawno, to jeszcze zanim Creative Commons w ogóle zaczęło istnieć. No a pod spodem mamy coś już w ogóle bardzo dziwnego, bo pojawia się licencja Creative Commons uznania autorstwa bez utworów zależnych i do użytku niekomercyjnego. Więc ja nie wiem, jak, jak to możliwe, że, że taka grafika w dodatku jest wartościowa, tutaj jest wyróżniona i jest, no i znalazła się w, w commons, bo przecież tutaj na commons z taką licencją to nie ma czego szukać, prawda? Jedynym takim logicznym wytłumaczeniem wydaje mi się, że ta licencja Art Libre jest tak samo liberalna jak uznanie autorstwa właśnie Creative Commons znaczy Na pewno wypada, wypada powiedzieć o tym, że ty, to, że dany plik znajduje się na więcej niż jednej licencji nie jest niczym nowym, bo jak pamiętacie dawno temu, gdy wszyscy przechodziliśmy z GFDL, które niekoniecznie nadawało się do e, e, plików multimedialnych na do licencję, tak, mhm. na licencje bardziej typu Creative Commons, to dosyć powszechne. Sam mam mnóstwo jeszcze w um, plikach, które sam przesłałem, mam mnóstwo takich, które są dostępne na e, podwójnej licencji, co w praktyce było e, oznaczało, że ten, kto chce skorzystać z tych plików, może sobie wybrać, która bardziej mu odpowiada. Mhm chodziło zarówno o wsteczną kompatybilność, że plik, który wcześniej był wypuszczony na GFDL, no to trudno było go jakby zawężać mu później pola eksploatacji, a po drugie też o wygodę i też mam wrażenie, że wielu spośród tych, którzy wgrywali pliki na commons niespecjalnie się wyznają na prawie autorskim, uznali, że lepiej będzie, skoro inni tak robią, no to czemu nie? Lepiej będzie po prostu wypuścić coś na podwójnej licencji. Sama przecież Wikipedia przecież przeszła też z licencji GFDL na, na licencji Creative Commons, więc skoro da się, to czemu nie? Tylko, że ta licencja, która tutaj jest dodana w dodatku nie przez standardowy szablon, tylko przez szablon użytkownika, to jest bardzo restrykcyjne jak na warunki commons, dlatego tak bardzo to dziwi. No ale jeśli ktoś chciałby skorzystać z licencji Creative Commons, a nie licencji Arlibr, pewnie jest między nimi jakaś znacząca różnica, która dla tego, kto wgrał ten plik, ma znaczenie dużo większe, niż mhm. nam się może wydawać. No, każdy autor ma prawo tak, tak sobie zdecydować, prawda? A być może w ogóle ta grafika jest naprawdę stara i, i właśnie jeszcze zanim była licencja Creative Commons w ogóle w użyciu. W 2011. No to, no to nie, no to już było, była Creative Commons. No, ciekawe w każdym razie. I naprawdę w wielu miejscach jest publikowana ta, ta grafika, także może, a te warunki można potem zmienić z czasem? Czy ja mogę teraz wyedytować swoje zdjęcie, które zamieściłem 5 lat temu i zmienić licencję na nie? No na pewno nie możesz yy, zdjęcia, które wypuściłeś na wolnej licencji, objąć z powrotem yy, copyrightem. Tak jak nie da się... to nie jest ta sprzeczność między licencją, a ogólnymi zasadami prawa? Polskiego przynajmniej. To nie chyba wiem, nie coś takiego więc... było kiedyś gdzieś mi mignęło, mignęło, może może Nie, będę się zagłębiał. No i prawo do zapomnienia i takie tam przy okazji, to już nie będziemy w to wchodzić. No ale prawo do zapomnienia licencji? Nie, w ogóle, nie, że każdy człowiek ma prawo do zapomnienia również w internecie, więc to też... No ale dobrze, nie zagłębiajmy się w to. W każdym razie taka ciekawostka, to taki takie jakieś no, dziwadło, które tutaj znaleźliśmy w Commons, o którym dzisiaj opowiedzieliśmy. Link do tego oczywiście znajduje się w notatkach do audycji. No i kolejna rzecz, która na Facebooku była publikowana, to to, że artykuły o ruchu wolnościowo-otwartościowym są w złym stanie. I tutaj jest też link do, do, tego, do tego, do hasła o tym. Znaczy, o ruchu wolnotwartościowym. Może ja co nieco powiem, mm -hmm. bo rozmawiałem o tym starym, sam się zresztą na to natknąłem już wcześniej, że dość paradoksalnie hasła dotyczące nas samych jako społeczności i osób tworzących projekty Wikimedia leżą, zwyczajnie leżą. Nikomu specjalnie nie zależy, żeby je aktualizować. Za którymś razem pomyślałem, że przy jakiejś tam okazji prasowej że zamiast wysyłać specjalne materiały prasowe, to po prostu wyślę linki do artykułów na Wikipedii. Okazało się, że e, gdybym chciał dziennikarza skierować do hasła o polskojęzycznej Wikipedii, to popełniłbym gruby błąd, ponieważ hasło było de facto nieaktualizowane od bodaj 2011 mhm. roku. Nie znalazł się nikt, komu chciałoby się chociaż, nie wiem, ilość artykułów zaktualizować, e, a można to przecież zrobić za pomocą skryptu, który automatycznie mhm. podaje ilość. Także e, podobnie hasło o Wikipedii, jako o Wikipedii w ogóle... Jest w miarę rozbudowane, ale umówmy się, stać nas na o wiele więcej. Tylko nikomu jakoś niespecjalnie się chce. Ja odrobinę rozbudowałem tutaj nagłówki i um, odrobinę tam pododawałem od siebie, ale to samo tyczy się pozostałych haseł, które dotyczą nas jako społeczności. Właśnie haseł dotyczących otwartych licencji, haseł dotyczących samych idei, które leżą u mhm. podstaw tego, co robimy. Otwartej na nauki, otwartego dostępu, e, otwartych zasobów edukacyjnych. E, nasze stowarzyszenie przecież jest jednym z ważniejszych członków Koedu, Koalicji Otwartej Edukacji. E, fajnie by było, żeby społeczność też w tym natłoku rozmaitych zadań, w które, w które wkładamy ręce w Wikipedii, żeby co, raz na jakiś czas dodać chociaż jeden przecinek od siebie do haseł które opisują nas jako, jako ruch, a nie tylko do haseł tych, które nas interesują. No ale proszę, sam dałeś przykład, że to właściwie w twoim interesie leży, żeby to hasło poprawić, o Wikipedii chociażby, bo odsyłasz do niego dziennikarzy. E, jeszcze masz nie. Gotowy, zdecydowałem gotowy, zdecydowałem no się, że właśnie. nie będę tego robił. Na Póki razie nie. nie dopracujemy Aha. tego hasła, jednocześnie w ramach obowiązków służbowych nie edytuję Wikipedii, za wyjątkiem strony Wikipedia w mediach, w związku z czym e, zostaje na to wolny czas. I jestem w tej sytuacji, co każdy inny wikipedysta. Tego wolnego czasu nigdy nie starcza. A właśnie, to dodam od razu linka, bo wspomniałeś się o Wikipedii w mediach. Jest nagrana rozmowa przez Grzegorza Miecugowa z naszym profesorem Darkiem Jemielniakiem. Bardzo długa i ciekawa rozmowa. Warto zapoznać się. No, ale to dzisiaj nie będziemy o tym, o tym mówić. Jest tylko w notatkach umieszczę linka do strony, gdzie można sobie obejrzeć przez internet po prostu to, to nagranie całe. Może ja jeszcze zachęcę do korzystania ze strony Wikipedia w mediach, dlatego że ostatnio przez to, że mam e, coraz częściej wgląd w, nie tylko w to, co już prasa o nas napisała, ale też w to, co pojawi się w mediach dopiero za jakiś czas, to często pojawiają się tam też zapowiedzi materiałów, które można będzie obejrzeć na przykład pod koniec tygodnia. E, już w tej chwili wisi tam na przykład materiał o Jacku Halickim, który będzie wyemitowany mm -hmm. z tego, co pamiętam, dopiero w poniedziałek i jest to strona aktualizowana na bieżąco, w związku z czym jeśli ktoś chce się dowiedzieć jaki mamy wygląd, my jako ruch, my jako wikipedyści czy wikimedianie i jak na nas patrzą przynajmniej media, a często także nasi czytelnicy, to to jest dobre miejsce, żeby zacząć, bo można się tam przyjrzeć na przykład jak to wyglądało w 2011, gdy spory, spory odsetek artykułów był mocno krytycznych. Jak to wygląda obecnie? No właśnie, a rozmawialiśmy o tym, że wygląda znacznie lepiej. No, tutaj się tutaj do studia, także tak, właściwie nie ma tych negatywnych, takich jak parę lat temu jeszcze. Prawie się nie zdarzają. Często zdarzają się artykuły kulą w płot, to znaczy ktoś postanowił przetłumaczyć jakiś news o Wikipedii z angielskiego czy niemieckiego portalu, który tłumaczył skądinąd i niewiele z tego zrozumiał. Takie hasła się zdarzają. Wikipedia prosi o pieniądze, bo nie stać jej na serwery, albo to przykład całkiem niedawny. Natomiast rzadko się zdarzają stosunkowo... Hasła, w których bylibyśmy krytykowani za to, co to za co zwykło się krytykować Wikipedię, czyli że jest źródłem niewiarygodnym, albo każdy może wejść i coś napisać. Tak, każdy może zapraszamy, tak, ale są zasady, są um, zabezpieczenia przed wandalizmem, są zabezpieczenia przed podawaniem bzdur. Także myślę, że staliśmy się przezroczyści w tym sensie, że staliśmy się naturalnym elementem pejzażu i już nikt nie widzi czegoś sensacyjnego w tym, że każdy może wejść i dodać wandalizm. No wreszcie ten przekaz chyba, dot... nie, chyba dotarł. Chyba do przekaz się. dotarł, ale gorąco zachęcam do zaglądania na strony Wikipedia w mediach. To też linka poproszę tutaj dodać, dobrze? Od razu w notatkach. Jacek Halicki. No właśnie dosyć głośno o Jacku Halickim, o wikipedyście w mediach i on troszkę też się chyba przestraszył tego, tego, że tak głośno jest o nim. Może powiedzmy w ogóle, kto to jest? Jacek Halicki to jest fascynująca postać, bo on podobnie jak Borys zresztą jest jednym z wikipedystów, którzy się przyznają do swojego nazwiska i jako nazwę użytkownika mają imię i nazwisko. To jest postać, mam nadzieję, że teraz już lepiej znana w regionie Kłodzka i okolic, czyli w Kotlinie Kłodzkiej, wikipedysta na wózku, czy wikimedianin, powinniśmy powiedzieć, który jeździ po swojej najbliższej okolicy, wykonuje doskonałe zdjęcia, przesłał ich już chyba 14 tysięcy na komos. W wolnych chwilach pisuje hasła na temat zabytków swojej okolicy, rozmaitych ratuszy w Kotlinie Kłodzkiej, kościołów i tak i całe zamieszanie wokół niego zaczęło się z miesiąc temu, gdy ukradziono mu komputer. On jest rencistą, poruszającym się na wózku, w związku z czym raczej nie było go stać na nowy komputer, i on ruszył na portal bodajże Kickstarter, czy któryś z portali oferujących zbiórki społecznościowe, Indi Indi czy finansowe. Indiegogo, oh, mm -hmm. tak. Z prośbą, czy przypadkiem społeczność nie uznałaby tego, co on robi za odpowiednio wartościowe, by sfinansować mu nowy komputer i wystąpił bodajże o 700 euro na niego. Mhm. Przyzwoita cena jak za porządny komputer do obróbki zdjęć, prawda? Okazało się, że zbiórka, którą zaplanowano na miesiąc skończyła się po trzech dniach całych trzech dniach, e, dlatego że wystarczyło e, odrobinę zmobilizować naszą społeczność na Facebooku, by ludzie z drugiego końca świata zobaczyli te zdjęcia i stwierdzi: o cholera, to jest naprawdę wartościowa, wartościowy człowiek i wartościowa praca. E, ta zbiórka była na tyle ekspresowa, że TeleEkspres, który chciał zrobić o Jacku, e, materiał w piątek, w poniedziałek, gdy się do niego odezwali, zbiórka była zakończona. <śmiech> Natomiast nagle się okazało, że udało nam się zainteresować jego sprawą e, Lokalną gazetę, która zainteresowała tym tematem e, lokalną telewizję, Telewizję Polską Wrocław, która zainteresowała tematem e, Telewizję Polską w Warszawie, która już ró również zrobiła materiał o Jacku Halickim i nagle ta jego historia, jako przecież zwykłego, szarego wikipedysty, którego mijamy w Wikipedii na co dzień i nawet nie zwracamy uwagi, no, zdjęcie autorstwa Jacek Halicki, no dobra, no fajne zdjęcie, tak? Się okazuje, że to jest fascynująca historia człowieka, który mnóstwo daje swojemu otoczeniu, który, e, dzięki którego zdjęciom e, każdy na świecie widzi, że Kotlina Kłodzka jest pięknym zakątkiem, zakątkiem Polski, a jest. No niewątpliwie. No i troszeczkę, jak to w mediach bywa, trochę tej przesady też się wylało no. przy okazji. Tak? No bo no. media lubią sensacje. Od razu jest to wikipedysta, który najwięcej edytował, najwięcej zdjęć się umieścił, no bo to się łatwo sprzedaje i przyjemnie napisać coś takiego. No i właśnie Jacek ma z tym problem, bo, bo w sumie on nic takiego nie mówił absolutnie i wcale nie jest takim tutaj gdzieś na topie tam 200 któreś miejsce zajmuje w jakichś tam innych rankinga, ale to nie o, nie o rankingi chodzi. Fajnie, że, że to jak gdyby świat się dowiedział o tym, że, że jedna osoba może aż tyle i że to wcale nie jest też jakiś rekord, prawda? I fajnie, że rzeczywiście ludzie się zmobilizowali. Jak zaglądałem wczoraj, to już 900 euro tam było zamiast tych 700, o które on prosił. Także komputer pewnie będzie miał troszkę lepszy, albo być może dokupi jeszcze jakiś aparat albo obiektyw do tego, żeby, żeby mógł dalej realizować swoją pasję. No i życzymy powodzenia w takim razie, Jacku. Trzymaj się. Pozdrowienia z Warszawy. I cóż, no ale takie właśnie y, kwiatki będziemy obserwować jeszcze pewnie, jak, jak w telewizji Wrocław y, ten materiał i, i takie różne nagłówki gazet będziemy czytać. No, tak. Bohaterowie rzadko kiedy mają wpływ na to, co wydawca uzna A. za warte podkręcenia, w związku z czym y, wiadomo, że akurat ani tu wina, ani zasługa Jacka, że akurat to z niego zrobiono w nagłówku. Podejrzewam, że sam autor tego materiału też nie specjalnie miał na to wpływ. No tak już niestety media działają, A, ale... Tak naprawdę to ważne, że ta historia dotarła gdzieś dalej, a w jakiej formie, no mój Boże kolejne materiały będą coraz lepsze. Mam nadzieję, że ten, który się ukaże bodaj w poniedziałek w TVP Polonia, że będzie już na lepszym poziomie, mhm. zwłaszcza, że i e, rozmówcy fajni, i temat fajny, i mam wrażenie, że akurat trafiliśmy tym razem na autora, który dużo lepiej się orientuje w tym, czym jest Wikipedia. No to świetnie, to, to, to fajnie, że będzie można coś bardziej rzetelnego obejrzeć w mediach w końcu. I ostatni temat, o którym dzisiaj powiemy, to projekt Faras. Tak, to na pewno o początku tego projektu już mówiliśmy w audycji, dlatego że tak naprawdę to jest kontynuacja tego, co zaczęło się w zeszłym roku dziać między nami jako stowarzyszeniem, nami jako wikipedystami, a Muzeum Narodowym w Warszawie. Muzeum podczas naszego ostatniego spotkania pracownicy muzeum uznali ten projekt wikipedystki rezydenta w muzeum za naprawdę spory sukces. Przy okazji powstało mnóstwo haseł dotyczących ostatniej wystawy Mistrzowie Pastelu. I to w sumie niewielkimi siłami, bo tam z tego co pamiętam osiem osób chyba tylko uczestniczyło w tym projekcie, a mimo to stworzyli mnóstwo bardzo wartościowych haseł. Samo muzeum podzieliło się z nami mnóstwem reprodukcji już dwieście kilkadziesiąt, czy 300 nawet profesjonalnie zrobionych reprodukcji dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach. No i uznaliśmy, że fajnie by było to kontynuować. I muzeum bardzo się zapaliło do idei, byśmy tym razem na warsztat wzięli zbiory Galerii Faras. Jak ktoś nie był w Muzeum Narodowym albo nie interesuje się egiptologią, to pewnie nie wie, że mm, kilkadziesiąt lat temu polscy archeolodzy, Polska Szkoła Archeologii Śródziemnomorskiej, Śródziemnomorskiej ma bardzo długie tradycje, zostali zaproszeni do wspólnego międzynarodowego wysiłku, żeby ratować zabytki, które miały zostać zalane przez Wielką Tamę w Górnym Egipcie. I polskiemu zespołowi pod kierunkiem bodajże profesora Michałowskiego udało się znaleźć bezcenne freski w kościele właśnie w Faras, które zachowały się do naszych czasów, czy do kilkadziesiąt lat temu i miały zostać zniszczone, w związku z czym zostały wydobyte stamtąd i przewiezione. Ich większa część znajduje się chyba na miejscu w Muzeum w Hartumie, natomiast druga część znajduje się w Warszawie. Są to unikatowe zbiory na skalę całego świata. Wspaniałe malunki sprzed kilkuset lat pokazujące bardzo wiele rzeczy, bo z jednej strony są świetnym źródłem ikonograficznym do opisania o kulturze górnego Egiptu w czasach jeszcze chrześcijańskich, a z drugiej strony ja sam je, kiedyś ze swoimi uczniami ja uczyłem y, obcokrajowców, często uchodźców. Wybrałem się do Galerii Faraz w Muzeum Narodowym, pokazałem im y, te freski i oni nagle zrozumieli, o co chodzi z uniwersalizmem chrześcijańskim. O co chodzi, że oni u siebie w Armenii mają takie same kościoły, jak tam w Górnym Egipcie, mm -hmm. tak? Więc to jest fenomenalne zbiory, wspaniała możliwość pokazania y, polskich zbiorów muzealnych od strony, której bardzo wiele osób na świecie by się pewnie nie spodziewało. Bo gdy się myśli o zbiorach antycznych czy zbiorach um, egipskich, to raczej się myśli o Berlinie, o Londynie. Proszę bardzo, mamy swoje wspaniałe zbiory. No i będziemy kontynuować ten um, projekt wikipedysty, rezydenta i spotkań w Muzeum Narodowym, teraz skupiając się właśnie na zbiorach Faras. Pierwsze spotkanie z tego co pamiętam w najbliższy piątek z wolontariuszami. Zobaczymy co nam się z tego urodzi i ilu tych wolontariuszy będzie i na ile muzeum będzie w stanie nas wesprzeć instytucjonalnie, żeby faktycznie coś z tego powstało. A na koniec chcielibyśmy te hasła, które stworzymy przetłumaczyć na inne języki. Może na angielski, może na arabski jak się uda. Fajnie by było, żeby na przykład arabska Wikipedia również dowiedziała się o tym jakie wspaniałe zbiory są w Warszawie. No w ogóle fascynująca cała historia Faras i tego odkrycia. Taki najbardziej znany obraz stamtąd to jest Święta Anna, która ma tak palec przyłożony do ust. No i to będzie ilustracja do dzisiejszego odcinka w takim razie. Dziękuję Ci bardzo, Krzyśko, że udało się Ciebie, ciebie ściągnąć tutaj do studia. Zapraszamy częściej nie by było. Marek Mazurkiewicz również był moim gościem. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Notatki do audycji i wszelkie informacje o audycji na stronie nowiny.podcasty.info Do usłyszenia następnym razem.